Odcinek 5. Festiwal fantastyki Falcon 2015. Panel zatytułowany Groza w komiksie, jak wskazuje nazwa, opowiadał o grozie w komiksie. Dowiecie się tutaj, jakie serie są u nas wydawane oraz czego należy się bać. Ja Ponieważ ja robię z zeszytów, to ja najbardziej lubię czytać na końcu listy do redakcji. Najbardziej mnie bawią takie listy do redakcji. Żywe trupy to wspaniała seria. Yy, śledzę tą serię od pięciu zeszytów, yy, jestem przy zeszycie 96, no Nie. genialny, bo po prostu genialny. Co było wcześniej? Może mi ktoś napisze do redakcji, żeby ewentualnie opowiedzieli. No, po Natomiast y, Englund w tym roku ruszył z taką kolekcją y, DC Deluxe i wybiera do niej starsze tytuły y, z DC Comics, dość y, ciekawe. tutaj. W maju ukazał się Superman Czerwony Sen, czyli co by było, gdyby Superman znalazł się w Związku Radzieckim. Ale też pojawił się kryzys tożsamości, to też taki kanon komiksu superbohaterskiego, rzecz już dziesięcioletnia no, co najmniej i bardzo dobrze, że się w Polsce w końcu ukazała. Reszta Coś, rzeczy... to by namąciła na rynku, tak? ponieważ y, dużo postaci, które tam występują są w Polsce nieznane, a w każdym razie bardzo mało znane. No, tylko kilka postaci już się pojawiało w starych seriach Selika w Supermanie chyba. Masz strażników, żeby nie było, że tak, nie polecam. to nie są moi strażnice, tak. ale generalnie ich bardzo lubię, co polecam, bo, bo bardzo przeczytać się lubię Alan Mura, zwłaszcza starego Alanamura. Komiks nie super bohaterski, ale nazywany Połączeniem Gwiezdnych wojen. i grała Juli, no, no, no, no, no, prawda? Ale jest kapitalna saga to możesz sobie zanotować, bo tego to warto przeczytać. Tak, teraz się patrzeć to. Mhm. Jakbym powiedział, jak komiksy SF są oklepane, to ten ma w środku tyle świeżości, tyle dziwnych, to fajnych pomysłów, dziwny. tak, jest... że czyta się tak, że się zaraz chce kolejny nastrój. Ja go przyrównuję do starego komiksu, którego bardzo, którego bardzo lubiłem i uważam, że z dużą stratą że został skancelowany, to jest Doom Patrol. To, ja to, też jest, było tak samo. to jest dokładka Ultimate, która była przy pierwszym wydaniu, który wydał e, ma, e, ten, ten Egmont u nas, ale mm, oba same były dostępne w wielkiej kolekcji konieców Marvela. Dobra, się tak. Przepraszam, tak. można mieć pytanie i łopa? To jest początek e, e, nowej kolekcji, czy koniec początku? Teraz udzielaliśmy koledze tutaj tytułów który jest super Zaczynamy że, nowe, nowe spotkanie, teraz na 9.00. Teraz po Spoko. Już zaczynamy. Znaczy, nie to, że ja coś, nie? Jak, jak kolega jest niedainferowany, to oczywiście... Nie, bo jeszcze w sumie za minutę. Mieliśmy chwilę czasu, więc tak, żeśmy nie Bogo? No. Tak. Tak, Bogo. Groza w komiksie. Tak, myślę, że można zacząć od rzeczy, która była wydana już u nas wieki temu. 30 dni nocy. Czyli mamy taką troszkę, taką komiczną miejscowość. Mamy wampiry. Mamy miejsce, no, gdzie noc była pół roku, prawda? tak powiedzieć. Tak, dokładnie. No, tak, i w dodatku w tym komiksie e, no, te tak. bardzo nastrojowe rysunki, prawda? One są, ci, awangardowe i one były awangardowe, kiedy się ukazały i nadal są, ponieważ ten autor cały czas ten swój styl stosuje i w późniejszych częściach, 30 dni nowych kontynuacjach, które się ukazały, Późniejszym Abra Macabre, jeżeli dobrze tak, pamiętam, mamy te... e, to wydaje mi się tak, że u nas się, u nas się ukazało tylko kilka tych komisji, bo Abra Macabre się ukazała, okazało się 30 dni nocy tak, tak. E, i ukazało się e, w dwóch zeszytach, jeżeli się nie mylę, e, ten sam autor e, so, e, robił rysunki do Silent Hill, tak. do Dying Inside. Natomiast e, uważam, że jest coś w tych rysunkach takiego, co w jakiś sposób kreuje aurę. Mimo tego, że ja za nimi nie przepadam, ja lubię różne rysunki, lubię, lu, lu, lubię tak zwaną klasyczną kreskę. E, ale akurat w, tej, w tych rysunkach jest coś takiego, co podkreśla nastrój i e, sprawia, że oglądamy to z takim zaciekawieniem, bo tak w zasadzie nie, nie do końca wiadomo, co na tych rysunkach jest, to się trzeba gdzieś przypatrzeć. Jak się musi przypatrzeć no może czasami sobie dogląda, do, do, do, do że tak powiem, rzeczy, których tam nie ma i daje do działania wyobraźni. I ta jego wyobraźnia wydaje mi się, że spełnia swoje zadanie, bo jednak, bo jednak tutaj A, jest ona istotna. Proszę, jeśli mogę coś powiedzieć, ale ja, ja mówimy o abrze-mokabrze, no, to raczej powiedziałbym, że tak e, fantazy. w tym momencie mamy do czynienia z e, harasem, i to nie do końca jest już jakby e, grafa, e, ponieważ jest to troszkę inny, e, wydaje mi się przynajmniej, e, gatunek e, komiksu, tak? gdzie e, w tym momencie mamy gościa, e, który e, e, ćpa coś, e, wypije i idzie zabijać potwora, tak? Czyli grodek. No mm, okej, okay, ale e, nie mamy takiego jakby e, odczucia, że e, bohater jest... E, osamotniony, że w tym momencie wszystko jest troszkę koło niemu i on jest jakby słaby, w tym momencie ten gość radzi sobie z sytuacją, tak? Ja bardzo lubię, jak się tego bohaterowie radzą. No to, to jest wartowy, Tak, to tak. Bohaterowie, którzy sobie nie radzą, to były czasy, nie wiem, wczesnego Lovecrafta, kiedy bohater tracił zmysły na przykład po zobaczeniu jakiegoś wielkiego potwora wyłaniającego się gdzieś tam. To były sytuacje, które, które się pojawiały w powieściach i komiksach według Macedona, według, według barkera, czasami oczywiście, też nie wszystkich Ale w Nightbridge'ie, w Księgach i w Colorizerze, tak, o T5 gra Tutaj mamy bohaterów, którzy sobie nie radzą, ale na szczęście po takim krótkim okresie zmiany genderowej, użyję takiego słowa kiedy próbowano i próbuje się nadal kobiety uszadać na miejscu głównego bohatera, sprawia, żeby, żeby zamieniały się miejscami, tak jak to jest w niektórych remake'ach horrorów w rodzaju Autostopowicza na przykład, czy, czy kilku innych, gdzie, gdzie główny bohater, na przykład w Evil w nowej wersji, gdzie główny bohater, aż, który był w 1981 roku, zostaje zamieniony na na bohaterkę, kobietę, a bohater, który przypomina ale zostaje staje się ostatnią kompletnie, która kompletnie sobie nie radzi. W rali. nowym Evil Deadzie, a, w tym, a, przepraszam, w tym Evil Deadzie, bo pomyliłem z Evil Dead, znaczy z Ash vs Evil Dead, tym, co e, ostatnio wyszło. A, serialu. Tak. Asz vs Tak, tak, e, z serialu, to chyba e, ostatnio wyszedł, pierwszy odcinek tak naprawdę. Tak jeszcze, żeby nawiązać do tego, co powiedział Robert i tego komiksu, należy sobie rozstrzygnąć, e, co postrzegamy jako horror, czym e, taką podstawową rzecz, która nam ten horror, tak powiem, e, definiuje. Dlatego, że dość często, tak jak przy krzyku, no, ktoś mówi, oglądałem dobry horror, to był krzyk. Ja mu powiem, że krzyk nie jest horrorem, jest pilerem. on będzie się upierał, że nie, tam jest dużo krwi, że tam się mordują i tak dalej, on podskoczył na hotelu w kinie pięć razy i dla niego to jest film grozy, to jest horror, a ja się go pytam, co definiujesz jako horror, co tam musi być? No i on właśnie mówi, krew, y, jakieś trupy i tak dalej, a mówi, a czego, tam, czego ci w krzyku brakuje? Musi być potwór, musi być potwór, i to niekoniecznie musi być potwór realny, to mogło być również różnej fantasmagorii. Na przykład dość często jest y, spór w doktrynie aktywnizowanym... Ale w masz tego, wiesz, masz. Ale to on nie jest potworem, to jest człowiek. No dobra, jest człowiekiem, ale to jest... Jest no, człowiekiem. No jest dobra, jest taki człowiekiem, razie, który W takim, takim razie mamy krzyk jako klasyczny slasher. Jako no. klasyczny slasher, tak, ale nie jako horror. No tak, tak, tak ale jest to masz... gatunek po niego. Po niego, ale tak samo jak masz psychozę y, Hitchcocka, gdzie morduje ci człowiek, a psychoda jest dość często zaliczana jednak do horrorów, nie pilery. Dlaczego? Bo jest na liście nawet, no Bo jest nie, nie tyle, bo jest na liście, po prostu ostatnia scena pokazuje nam postać, która y, cierpi na dość poważne zaburzenie, no ale mam nadzieję, że w z 60. roku no już każdy tak. widział, prawda? Ma dość duże zaburzenie i tam jest uzasadnione to tym, że on jest potworem, jest potworem na, na, na, na, tak, na tyle dos dosłownym, że on nie jest już człowiekiem, prawda? No tak, tam moje ulubione kolorem w rodzaju 13 Halloween. A. No ale tam masz zło naturalne, no tak, prawda? No tam. więc tam już y, nie masz tego. Tak. No, nie... Poza tym nie będę się upierał, uwielbiał filmy o zombie, zaszary klasyczne. George'a Romero i powiedzmy Żuber, Grupy, ten serial, który teraz leci. Przejdźmy może do komiksu bardziej współczesnego, który zaczął się u nas ukazywać w 2012 roku. Amerykański wampir, można powiedzieć, że e, jest taką jakby odtrutką na te wszystkie zmierzchy i tak dalej, bo to nie są te wampiry takie ugłozone, takie fajne, takie kolorowe, błyszczące się w słońcu, to są to takie wampiry, co widać nawet na rysunki, że są takie mocne, brutalne. Mamy tutaj podejście takie, mamy dwa klasyczne podejścia do wampira, jeden to jest mm -hmm. klasyczny wampir według Belli Lugosiego, teraz będę nawijał, o, o, jeżeli chodzi o klasyczne Fibu, drugi mamy potwora w rodzaju Nosferatu Vampira czyli postać, która jest potworna sama w sobie i Bela Lugosi, który jest takim arystokratą tych zębów w zasadzie mu nie widać On pokazuje się od czasu do czasu, kogoś tam gryzie, ale tego też nie widać, tylko dwie dziurki mu zostają. i mamy coś takiego, że przez lata ta, te, te dwa kanony się zaczęły nakładać i zaczęły się w którymś momencie rozjeżdżać. Z jednej strony mamy wampiry w rodzaju właśnie yy, z takich filmów jak Łowcy wampirów, według yy, Zona Carpentera czy Lost Boys, a z drugiej strony mamy też taki jak z ten Nieszczęsny. Bo one wampiry wampiry romantyczne, tak. można tak podzielić. Były wampiry romantyczne, byłoby już w i Buffy, która też potem doczekała się następnych, skoro już mówimy o komiksach, yy, doczekała się kolej kontynuacji w rodzaju następnych wolumów, które miały się ukazać, nie, ponieważ nie ma serialu, to jest dalszy, dalszy ciąg w komiksie i to nadal wychodzi. Co? Czyli Angel i Buffy nadal wychodzą. W ale Angel i Buffy jednak był bliżej tego kanonu wampira niż to co mamy w zmierzchu, gdzie I szczególnie bardzo, filmowy, no, właśnie gdzie o tym. gdzie tutaj masz wampira, istotne. Tak, w ten, w ten sposób. Tak, ale wampir bez duszy, tak jak Angel, który kiedy tą duszę, kiedy tą duszę traci, staje się znowu portworem i tak dalej. To jest typowy wampir, właśnie taki mur na Jemu, On potrzebował oczywiście uczucia, on potrzebował osoby, którą może ugryźć, on potrzebował czegoś życia i czyjeś śpi, żeby samemu doznać na miastki tego, czego mu zabrakło, to co stracił poprzez całe swoje życie. Tutaj, kiedy Angel w którymś momencie zaczyna zabijać, bo ten, ta cała klątwa, która wokół niego zaczyna działać, też w jakiś sposób, mimo tego, że jest wampierem, to go żałowa chociaż, no nie jest to wampir taki, jak na szczęście, jak w Zmieszku Zmieszku jest dla mnie dramatyczne. I film, i... jeśli coś można dodać, to uważam, że jest jeszcze trzeci typ gdzie na przykład widzimy, od wierszku do świtu, gdzie po prostu wampiery są bydlakami typowymi, nie wiem, można by to było typowymi bydlakami to ja mówię o tych głowcach tak? wampirów i ten. To ja bym zaryczał do tego samego gatunku. One rozrywają gardła, to jest, to jest nie jak Dark, na przykład z muzyką Pendzory in Dreamu. To jest właśnie Lost Boys. To są te wszystkie wampiry, które rzeczywiście zżerają, pożerają ludzi, rozrywają ich gardła nie bawią się nie, i nie świecą nie świecą swój. Czasami w komunikacie dzieje się to, że postać potworna jest blisko wampira, ale wampirem nie jest. Tak można powiedzieć o tych dwóch światach, które są pokazane w kremie cienia. To jest świat ludzi i jest świat, gdzie o ludziach się zapomina, a pojawiają się takie kreatury, jak widzimy tutaj, prawda? Że to jest bardzo blisko powiązane z tym naszym światem wampirycznym, ale jest to jednak taka groza też zmierzająca ku zapomnieniu człowieka. To jest groza taka, która wywodzi się z opowiadań właśnie z takich typowych barkerowskich między innymi, już teraz będę nawijał barkerem, o i jego, naśladowc, jego naśladowcach i ewentualnie ludziach, którzy, którzy go poprzedzali. Mianowicie chodzi mi tutaj o historię, gdzie mówi się o świecie, który istnieje wokół nas, że my postrzegamy pewne, pe, pewną rzeczywistość, w której żyjemy, pewne otoczenie, które jest wokół nas, ale nie postrzegamy pewnego świata, który jest ukryty, który jest, może to być za jakimś woalem, może to być tak jak tutaj świat, do którego się przenika, yy, Przedikając pomiędzy kostkami chodnika czy coś takiego, gdzie schodzi się na przykład do kanału i tam w kanałach są jakieś miejsca, w których żyje tajna społeczność. W każdym razie bierze się to z legend miejskich i te legendy miejskie są bardzo fajnie eksplorowane, ponieważ dają, są wspaniałą pożywką dla, dla właśnie między innymi horroru. Boimy się tego, czego nie znamy. Często jest tak, że to, czego nie znamy, nawet jeżeli próbujemy poznać, to to się przed nami zamyka. To w jakiś sposób próbuje od nas uciec albo y, próbuje nie dać się poznać, na przykład likwidując osoby, które próbują dotrzeć do prawdy i tak często właśnie by W tym momencie, e, jeśli mogę coś dodać, w tym momencie mówimy o e, woda, e, o wodzie, tak naprawdę Old Wod e, typu e, świat w roku, e, vampire wamaskara, Biergłok e, Apokalipsa, tu gdzieś e, na przykład e, AkryMix. Także bo. On... Czymś na tej zasadzie, tak? Między innymi. Ja mówię też o opowiadaniach według Barkera, które zostały przeniesione do komiksów w serii Colorizer. W krótkich opowiadaniach opowiadających o takich istotach jak Kabal, Dzieci Nocy, czy historie, które dzieją się na przykład na pustyni. In the Desert to się chyba nazywało, z tego co pamiętam, z jednej z książki, gdzie dwaj główni bohaterowie podczas wędrówki przez pustynię napotykają dziwny korowód, który z... okazuje się być Zjedziony penisami. No to zrozumie. są potwory, to są potwory no. i nie tylko z penisami, bo są jeszcze okryci skórami ludzi, których pozarli. I generalnie rzecz biorąc, są to istoty tak zdeformowane, że w zasadzie nie wiadomo skąd się wzięły. Później w niektórych swoich opowiadaniach Barker docieka, że, że są to, tak jak w Nocnym Pociągu z Mięsem, potomkowie tych ojców miasta, założycieli. Po prostu istoty, które żyły przed nadejściem naszej cywilizacji. I chyba też dobrym takim obrazom, jeśli chodzi o film, jest nocno Tak, no kadam, to, Tak cała społeczność, cała cywilizacja tego e, drugiego świata, który z jednej strony e, funkcjonuje gdzieś na, na boku, a z drugiej strony wejście do niego jest możliwe tylko po tym, kiedy e, no, kończy się życie, tak? A potworem okazuje się człowiek. Tak. Ja. A propos przenikania się światów i, i... tego drugiego świata, czasem hmm. nazywonego astronery, którego nie widzimy i tak dalej, była kiedyś takie teorie szalonych amerykańskich naukowców, hmm. Zresztą może nie to, że poparte faktami, ale takimi przypadkami, że było dość dużo zgłoszeń, że ludzie wychodzili z domu i nagle znikali. I to Znikali nie na zasadzie takiej, że ktoś chciał sobie uciec gdzieś, e, e, zafundował sobie wakacje od żony i tak dalej, tylko rozpływał się, jak mu była, w naszym świecie. Był poszukiwany wszędzie, nie, nikt nie mógł go znaleźć. I nagle taka postać, taka osoba wracała po 10 latach. Oczywiście w domu z krzykiem, gdzie byłeś i tak dalej, dla tej osoby po pierwsze nie minęło 10 lat, nikt jej nie chciał uwierzyć, że, no, bo, bo fizycznie 10 lat minęło i ona stwierdziła, że była w innym wymiarze, gdzie zapadła się pod tą studnicą. To są takie nasze historie z Archie Mix, ale też pokazują, że mm, jak ktoś wierzy w rzeczy paranormalne i tak dalej, że ten świat drugi jednak istnieje i może się zdarzyć, że zostaniemy do niego na przykład bezsani prawda, bez naszej woli. Zresztą to też było wielokrotnie kanwą różnych takich niszowych seriali, prawda? Tak, milenium, tak i swoim tego typu rzeczy. Natomiast e, takimi podstawowymi na przykład e, klasycznymi już dzisiaj e, historiami, które zostały też przeniesione do książek i do komiksów i które są też w jakiś sposób e, eksploatowane po dziś dzień. To no, na przykład postać jakiego kolczaka, czyli takiego redaktora. Niewzruszonego dziennikarza, który docieka prawdy i który mimo oczywiście najazdu swojego szefa i wszystkich, którzy mu nie wierzą, próbuje dociec prawdy do, na temat zbrodni dokonywanych przez istoty nadnaturalne. W latach 70. powstały, już nie mylę, trzy albo cztery filmy na ten temat. Jedna dotyczyła Vampira, druga szalonego naukowca, który trochę na podstawie, na bazie rzekła Mister zmieniał się, zmieniał sobie tożsamość, była też historia człowieka, który żył ileś tam set lat, także generalnie też tutaj było, jeszcze też eksploatowany taki wątek, taki wątek istot, które żyją wśród nas, nie próbują się nam, nie chcą się nam pokazywać, dobrze im się wiedzie, i jeżeli poczują się zagrożone, są w stanie zaatakować, zniszczyć człowieka, który, który będzie próbował ujawnić ich istnienie. I niestety... znaczy z jednej strony to jest dobre, bo daje pożywkę dla historii bohaterskich, gdzie główny bohater, mimo tego zagrożenia z różnych stron, działa wbrew wszystkiemu, wbrew wszystkim, yy, stawiając czoła różnym zagrożeniom i ujawnia to wszystko, czyli tutaj mamy na przykład te archiwa X i tak dalej. A mamy też historie takie, gdzie główny bohater, mimo tego, że próbuje coś zrobić, to jednak to, te sytuacje zostają zatuszowane i nadal żyjemy tak jak widać w takim świecie, który nam pewne grupy, organizacje chcą pokazać bo nie chcą pokazać tego co jest więcej, żeby tak jak się mówi, że jak człowiek wie za dużo to jest niebezpieczne dla o, obecnego status quo i trzeba tego status quo bronić za szeroką cenę, choćby nawet za cenę życia osoby ciekawskiej i pragnącej ujawnić, ujawnić pewne sekrety, niewygodne właśnie, dla nich Właśnie opowiedziałeś HWNA i naszego Okej, ok, jeszcze nie byłem, ale dwie. nie no. jak sama nazwa mówi, Egmont startując z różnymi kolekcjami 10 lat temu, wystartował z obrazami growy nazwa zobowiązuje na dzień dobry m.in. właśnie Lovecraft, potem wyszedł właśnie fragmenty Cholerizera z fragmenty większej całości, bo to było jeżeli się nie mylę, w 10 tomach a oni to wydali w dwóch yy, zbiorczych, wybrane historie no właśnie, szukam Wkładkę, ale chyba nie. to się to chyba, chyba rozwodniło po połowie, w obrazach Grozy jest m.in. Arkham? Tak, tak. W obrazach Grozy teraz zdominują super bohaterowie, bo na był Joker, jest Luthor, a te tytuły takie naprawdę nadadające się tak, no jakoś, ale też patrząc po jak długo się ten Blazer utrzymywał na rynku i tak dalej, one chyba nie cieszyły się aż tak mocną popularnością. Dlaczego z tego Blazer zaczął wychodzić od roku 40, czyli od pojawienia się w serii Garta Enisa z jego syną z historią Oraku Konstantina. Jednej z najlepszych historii, zresztą rzeczywiście. Natomiast brakowało historii, które Jenny Dylan opowiadał od samego początku i wcześniejszych historii Alana Mura, które ugruntowały postać Konstantyna Konstantina i które pozwalałyby się z nim żyć. Tutaj poznaliśmy pewną jego, pewne jego oblicze, takiego cynika i człowieka, maga, który potrafi yy, przewyczyć każdego demona, każdego diabła, żeby tylko wyjść na swoje. Natomiast yy, nie poznaliśmy jego ludzkiej yy, historii, tego wszystkiego, co wiązało się z jego życiem, z jego z jego ojcem, który miał problemy, z peryferiami, z jego bratem bliźniakiem, którego udusił pępowiną podczas, podczas narodzin. Także generalnie rzecz biorąc, wydaje mi się, że brakowało pewnych, pewnych historii, które pozwoliłyby nam tego bohatera, antybohatera właściwie nie tyle polubić, co po prostu, żebyśmy się z nim zżyli i żeby to nas zaczęło interesować. No, a historie późniejsze były, no powiedzmy, takie sobie. Fear and Loathing, czyli strach i odradza. Była taka sobie. Lovecraft jest obecny w każdym medium, w mangowym też. Tutaj są... Nawet tutaj na stanowisku jest. No na tutaj. Tak, tak, tak. Tutaj do ciebie, nie może tutaj są trzy opowiadania. Tak, tak. tak. tak Adaptacja trzech opowiadań. Z tym, że to dosyć wierne oryginałowi. Akurat chyba jedynie Ogar odbiega tak stylistycznie i charakterem bardziej w takiej awanturniczej historii e, dwójki łupsów e, przybył, którym też plądrują co e, widać, czy, czy groby, czy, czy stare miejsca. No tu akurat e, fajnie zagrało to, co jest u Lovecrafta. E, zawsze zmiankowane, że opisać to, co opisywane, co nie ma kształtów. Tu akurat w tej sporze graficznej znalazłem swoje pokrycie. E, ona jest trochę delikatna do jedno, ale z drugiej strony też nie jest taka typowo-mangowa, To nie ma wielkich obrzyk, żeby, żeby nie, nie, to jest, chodzi o estetycznie, to jest bardziej europejską, Jeśli chodzi o mądrony tak. postaci, czy o to W jest jedyne, no nie, to jest jedno z najdłubionych które miałem okazję tak. przetłumaczyć, więc akurat powiem, że jak zobaczyłem tutaj w, w tym zbiorku, to od razu przeczytałem, i ja jestem jest to uważam że, uważam, że autor wychwycił pewne rzeczy, które były tutaj, w, w samym opowiadaniu były, powiedzmy tylko przekazane w jednym, dwóch zdaniach, a on to jednak ładnie wyłapał i pokazał coś takiego, co było gdzieś tam w głębi. I to naprawdę no, fajne. To, to mm -hmm. stawiczny było. Bo rzeczywiście w ogarze było najmniej akcji jako mm -hmm. takiej, trzeba było czymś to wypełnić, więc tutaj taki typowy hedonizm, który tam się pojawia i jest przejawiany przez jednego z bohaterów, to właśnie ten hedonizm i to jego powolne staczenie się na rzecz tego, że któryś momencie staje się później prześladowany przez tego typu tułowego ogara, to wydaje mi się, że to ładnie jest pokazane i przede wszystkim rysunki są. Rysunki są ciekawe. Jak porównuje się na przykład te rysunki i to. No właśnie tutaj pokazałem, uzumaci, że Uzumaki tak, że on jest tak jakby można powiedzieć na naszym rynku kulem horroru, no bo tu się bo okazało dużo jak i jego wzią... rysunki to jest taka groza prawdziwa, niektóre jak się czyta, to można zakrywać twarz. Tak, twardy. na przykład historia z, z tymi konturami w, w górze, ta która, tak. gdzie ludzie wchodzą do tych jaskiń i potem. No rzeczywiście no makabryczna i... historia. Ale albo z dziećmi w tym w szpitalu. Tak, tak, Zdjęcie ale ludzie. ogólnie, e, tak jak widać e, Ito, jak masz e, sam tytuł, Odór Śmierci, ten Odór, ta brzydota, ta maszkary w jego komiksach są no, obecne no, na co w ale... ich y, planszach. Tak, tak ale to akurat, to akurat przemawia do mnie. Ja na przykład lubię i Ito. Znaczy inaczej. Ja lubię go czytać, ja go nie lubię oglądać, bo ale, ale właśnie o to chodzi i o to chodzi w horrorze. To jest rodzaj pewien pewnego rodzaj pulpizmu takiego, który odpowiada, odpowiada do naszych zmysłów, przemawia do naszych zmysłów i pobudza pewne, pewne że tak powiem, obszary w mózgu, które są odpowiedzialne za taką animną reakcję. Ja tak oczekuję od horroru. Ja, jak, jak, jak czytam horror, to ja nie liczę na to, że, że mi będzie fajnie. No ale nie odnosić wrażenia, że on ma niezwykły zmysł estetyczny w pokazywaniu tej przydoby. Ja nie wiem, na co on jest chory. No właśnie. <śmiech> I powiem tak, ale to mi się podoba. No bo nawet jak w Black Paradox jest taka scena, że tam te postacie no, nagle dostają różnych y, tam dodatkowych właściwości, ale tu jest ta pani, która która ma tu zasunięta, ale nie mam kadru, oko, bo zamiast oka to zrobiła jej się cała twarz. Y, tak przy, przy, przygniewana różnymi oczami, prawda? I to Zresztą. wygląda czytasz komiks i przykręcasz, to sobie o, biorę, co to jest, prawda? dla kwarantów, w najsłabszy sensie, jest słabszy jego... nie jest najsłabszy, ale graficznie, graficznie, graficznie tak. prawda? Nią... graficznie wszystkie są świetne. No a który z y, jego, które się tutaj porozmawiały? No dla mnie chyba Spirala, prawda? Spirala, tak. Zresztą miałem okazję, akurat przed, przed przeczytaniem komiksu miałem okazję obejrzeć film Spirala, który powstał w Japonii. Nadal go że to jest fajne. To jest story, ale Spirala film kończy się tak samo jak manga, czy może zrobili coś? Trochę inaczej, ale nie będę zdradzał, może ktoś to będzie chciał to obejrzeć. Czasami jest dostępna, można sobie ściągnąć. W każdym razie warto. Horror europejski, Dog. chociaż horror to można no, powiedzieć to jest słowo, słowo, słowo, prawda? Znaczy nie, przepraszam, to jest horror, Boże mocno... horror europejski, jeżeli ktoś oglądał Dylana Doga. Oglądaliście? To był słowy oh. film. No tak myślałem, no był horror. Dla mnie to był horror. Jak ja obejrzałem ten film, słuchajcie, no to ja myślałem, zastanawiałem się, kurde, nie wiem, może by się upił albo co, może nie wiem, za mało było, nie wiem, za mało było znaczy, piwa. może częściowo to wynika z tego, że e, kojarzysz komiks e, i podobnie było na przykład z e, Konstantinem. Sam w sobie, według mnie, nie był złym filmem, podobnie no, że, że, wyglądał... no, że czerpał mocno z, właśnie z Ennisowej historii. Ojej, no, Mówimy... nie wydaje mi się. O ile Konstantin w Konstantinie filmie był e, właśnie Harrisem, e, Znaczy, Poladynem. Ujmijmy to w ten sposób, Poladynem, o tyle e, no, Konstantin w e, prawda, e, komiksie no, jest po prostu gościem, który ma swoje zasady, ale nie jest... E, nie z paladynem właśnie. Tak? Podobnie, y, podobnie jest z Dylanem Dogiem. Sam w sobie film jest spoko pod kilka piw, ale y, jeśli to pewno jest komiksem faktycznie możesz mieć w, w tym momencie skrażenia, tak? Znaczy... Wszystko, się, wszystko się wzięło z jednej podstawowej rzeczy. Mianowicie takiej, że wydawca nie dogadał się z twórcą e, znaczy nie dogadał się z twórcą amerykańskim pod jednym podstawowym względem. Zniknęła postać Grausza. W wydaniu Dylan Doga, w takim przytomowym zbiorczym wydaniu, to jak my wydajemy po dwa tony u nas dla na doga w Stanach wydano jeden w tom, trzy w jednym. Tam się pojawiło Miasto Żyłej Śmierci, jak to się nazywało, pamiętasz? Ale to co u nas podwójne były? Tak, taki o zombiakach był ten odcinek pierwszy, pierwszy jaki u nas się ukazał, właśnie Dylan Dlandoch. I dwa następne. I słuchajcie, wszystkie... Wszystkie kadry, na których pojawia się Groucho, miały wymazany wąsik charakterystyczny i postać się nie nazywała Groucho, tylko jakoś inaczej. Żeby nie kojarzyło się z braćmi Marks, ponieważ w Stanach bracia Marx mają jakieś, nie wiem, trademark czy coś. W każdym razie postać Groucho Marksa w komiksie Dylan Dock według Amerykanów nie istnieje i dlatego... Nie istniała też w filmie. Pojawiło się tylko na jednym zdjęciu, na samym początku, jak oglądamy Dom Dylana Dog'a. To jest takie zdjęcie jego i jego przyjaciela, na którym on ma nałożoną taką maskę z charakterystycznym nosem i z wąsikiem właśnie Groucho-Marksa i z okularkami. I to jest wszystko. I to, na tym polegał ten dramat. Ponieważ ten film, który tak jak mówisz, był pod kilka pis i można byłoby go obejrzeć, on nie był po pierwsze... Brakowało mu poczucia humoru, bo tam był... humor był kloaczny dosyć taki... A w tej serii humor jest dość istotny. W tej serii jest, humor jest dość istotny i istotne jest przede wszystkim takie oniryczne podejście. Tam nie było tego, tam nie było oniryczności, było za przeproszeniem walenie tandytnym humorem w mordę. Bo humor w rodzaju jestem zombiakiem, o kurde odpadła mi ręka, o kurde, coś mi jeszcze wyleciało, no i przepraszam, no to było dosyć takie no, na poziomie humoru okay, zrzutów ale... szkolnych. No. Pamiętaj o tym, w tym momencie, że, e, nie oszukujmy się, ten film był nakręcony po to, żeby e, złabić kasę, a no nie zrobił, nie, nie zrobił kasy, ale takie było zamierzenie, więc no, no cóż, no, no tak to już jest, tak? Sprawa jest jeszcze taka, że to jest właśnie małka karyyczna, ale zależy od rkański, gdzie oni są już z to nie jest straszne, to jakby nie patrzy. Znaczy, to zależy, są są odcinki dla na które są bardzo makabryczne, jakby można tak. było je zrobić. Ale są odcinki, które nie są. Makabryczne. No nie. Generalnie seria była wygląda tak 70, zresztą nie to. Tak... Leci to teraz. Co miesiąc wychodzi odcinek. Ale z histykiem miałem 80 to znaczy. No i ten element to jest taki lekki, polski, który na własnych standardach zawsze właśnie dreszczkowce z osłonami, On jest robiony na zasadzie. On jest robiony na zasadzie klasycznego giallo, czyli klasycznego thrillera y, włoskiego, w y, który, którym specjalizował się on gdzieś, mój, jeden z moich ulubionych reżyserów, Dario Argento. Tak, Suspiria. Suspiria i wszystkie inne historie z tym związane, gdzie y, główny bohater y, staje y, do odkrycia pewnej zagadki, na przykład morderstwa, zazwyczaj popełnianego przez tajemniczego mordercę w rękawiczkach, w długim płaszczu, z kapeluszem i z bardzo długim nożem, którym zażynał, podżynał, wyżynał. Y, Kolejne ofiary. No. Tak, bo było Argento w tych filmach to, były, to była gra cieni, to była gra jakichś rekwizytów tam. Nie miałeś do samego końca e, rozwiązanej zagadki, była jakaś ofiorna muzyka, no tak samo jak w Suspirii, prawda? Dokładnie. Muzyka zespołu Goblins, z którym zresztą Dario Argento do to, co no występował. Tak. Natomiast Dylan Dog, tak jak tutaj też i Karol powiedział, z, są odcinki makabryczne, ale e, przynajmniej te, co... Ale są to co, snu? Tak, no, ale to, ja czasami odnoszę wrażenie, jak czytam niektóre mm. części Dylan Dog'a, że on jest tak, w detektywem roku oczywiście rozprawi się z jakimś potworem ząbiakiem, ale jest i troszeczkę Lowe jest i troszeczkę Dowcipnisiem, więc to jest taka postać, bardziej też złożona, że nie można jej wrzucić do filmu, gdzie będzie tylko groza i nie można jej wrzucić do filmu, gdzie będzie tylko śmiesznie, prawda? No nie, ale to, ale to właśnie jest... trzeba by było zrobić coś takiego. To musiałby zrobić ktoś, kto ma odpowiednie wyczucie pomiędzy właśnie takim yy, taką stylistyką właśnie z koszmarnego snu a grozą. I... To prawda, tak. Ta, ta. No prawda tak. Można by to było zrobić. Myślę, że Włosi by potrafili. Nawet podejrzewam, że kilka osób włoski, zajmujących się włoskimi filmami nawet by to nakręciło Należy też pamiętać, że Włosi oprócz Dylana mają drugą postać, które tam może aż takiego mroku dużo nie ma, ale nawet z tych komików to się u nas Na Grozy trochę jest. ten Leber? Tak, ale na ten nie wiem czy zauważyły. Na pewno zauważyłeś. Przecież szczerze ewidentnie z Dracula, z Opera, no i z y, klasycznych motywów y, opowieści grozy w rodzaju tam y, człowieka Wilka czy inny, To, że jest troszeczkę w innym świecie. No wtedy... świat przyszłości. Świat przyszłości dokładnie. Ale te stary są. W zasadzie klasyka trzyma się mocno. Jak ktoś coś wymyśli dobrego, to się to eksploatuje, przynosi się to na odpowiednie media, na odpowiednie.. Wasza sztanderowa seria. Ty tak, tak. uwielbiać te tłumaczyć. Tak? Ja tłumaczę, e, coś... znaczy skończyłem tłumaczyć, chciałem no. wszystkich tutaj zawiadomić uroczyście, no. że niniejszy skończyłem piąty tom, oddałem do, do tego, do druku, znaczy do redakcji, do druku, niech się, niech się wydaje. Historia jest skończona, fajna, uwalegowana. No i właśnie jeśli o kasykę mowa, to tutaj mamy zestawienie z jednej strony Czarnego Kryminału, który jest e, podszyty Grozą od Lovecraft, y, y, tu te nawiązania są bardzo mocne, w Mamy nawiązania tak, Lovecraft, również... okultyści, naziści, naziści y, poszukiwa poszukiwacze tajnych artefaktów, piękna stawem. kobieta, piękna kobieta... To też ciekawe, że w ogóle jest tutaj perspektywa zmieniona, zawsze w Patel, kiedy była w Czarnych tego. No czy to było Tutaj czy... jest, bo tak, postacią, tak? Postacią, Nie Zresztą tutaj są tak jakby dwa wolne tego gościa, który docieka mm -hmm. i jej. i raczej coraz więcej. I... tak, jakkolwiek tak. tak. planów na jest więcej, bo w trzecim tomie to jest... Yy... Cztery, cztery tak, języki. bo tutaj, tutaj można powiedzieć, że to jest taki tom mocno prequelowy, prawda? Tak, on opisuje mniej więcej, próbuje, próbuje nam pokazać, że to nie jest tak, że ta historia się zaczęła tu i teraz, tylko ona zaczęła się bardzo dawno i, no mamy i, ona, się się przez, tak, i ona się ciągnie przez stulecia. I sobie, gdzieś zawsze pojawiała się kobieta o takich dziwnych właściwościach, że hop, hipnotyzuje, y, mężczyzn nie są w stanie jej odmówić, plus y, no, jest nieśmiertelna. W mm, Nie będę. Nie wiem No tak, bo ty już znasz ja, a, a, a, a my czekamy jeszcze, tak? Mm. Mm. Klasyka kolejna. No też... Matteson, jest tak, to Wieczarz jest jestem legendą, tak. tak. Jest to jeden z najlepszych.. Y jedna z najlepszych książek grozy. Uważam, moim zdaniem skromnym. Była e jedna, co najmniej dobra ekonomizacja, chociaż było Ja znam trzy. Ja też znam trzy, ale chyba jedna była dobra. Mówisz o tej. Y klasycznej. Tak, mówię o tej klasycznej. Nie mówię o tej ostatniej z William Smithem, bo to jest e, można powiedzieć zaczerpnięte tak. pewne wątki okay. z tego. Tak, tak. O tej organizacji mówimy, się mogę zapytać? E, jestem legendą z, e, z William Smithem. To znaczy o tej, która jest według ciebie.. E... Najlepsza jest ta klasyczna, która tak. z lat 50. -tych... z Vincentem nie, nie tam, tam grał, pisze, tam grał. Tak. 50. Książka. Książka. Książka. Książka. Komiks jest później, prawda? Książka, film był chyba w 58 albo no, 59. Jeśli prawie. mogę zapytać, e, czy tam była e, puenta całej książki zachowana? Nie chcę spoilerować tutaj e, osobom, które nie znają, ale... Znaczy Powiem tak, w tym filmie z Williamem Syfrem jest coś takiego, że... Znaczy nie, ja wiem, oglądałem, ale... Wszystkie puenty w każdym filmie według tej książki są zszanione. Są Wszystkie puenty. Wszystkie puenty. Dobra, Dobra, spoko. Jestem legendą z William Sufiem. jest ta też alternatywna zakończenie. No, tak. zakończenie. Natomiast ewidentnie tu w tym komiksie widać, że no, przeciwnikiem ostatniego człowieka na Ziemię, tak można było powiedzieć, jest wampir. A w filmie z Willem Sufiem no, to nie jest dla mnie wampir. To jest istota wampiropodobna, połączenie zombiaka z jakąś maszkarą to nie jest dla mnie wampir. No ale w filmie tym wcześniejszym właśnie, o którym mówimy, że... ja mów, jeszcze był ten Człowiek Omega chyba, tak? Tak. Człowiek tak. Omega z Benchurem, y, no, z, ben z Czorką Hetka, tak. tak. E... Końcówka to jest strzaniona. totalnie głupia. To jest strzaniona, ale cały klimat i pokazanie tej klimat grozy trzyma, jest tak. Trzyma, tak. że to można oglądać nawet teraz, że... No, no, no ja, ja nawet to... oglądałem jakiś element. Tak. Jeśli chodzi o Mega Man, też widziałem i fakt faktem, e, w historia jeśli mogę powiedzieć, kwestia jest taka, że chodzi o pointę, bo bez puenty tak naprawdę ta historia jest tak płytka jak 150, a no niestety jeśli. No, scenarzysta zawsze coś chciał swojego dorzucić i niekoniecznie było to dobre. Znaczy wydaje mi się, że raczej chodziło o poprawność polityczną, ale to taka moja opinia i tyle. No. Tak, tylko że w przypadku książki czy komiksu, akurat w przypadku tego komiksu tutaj dużą częścią jego atrakcji to są jednak te trochę nastrojowe rysunki, takie tak. ciekawe. W książce musisz sobie pewną rzecz wyobrazić, musicie ten nas nastrój wciągnąć Natomiast A filmy ci, ci po prostu pokazują. Ci pokazują i Omega Men, pod tym względem jak oni wykorzystali ci ludzie w tych popularnych i tak dalej, no to masz już te grozy i to zastanowienie się, no jest takie realne, że jesteś w stanie w nie uwierzyć, prawda? A w tym filmie z Williamem Sużentem, jest wszystko za, zrobione za bardzo supernaturalnie, Chciałem zauważyć, że ten testą był uważany przez, te, tam, przez mu ówczesnych za takiego macho, takiego typowego faceta, który rozprawi się z każdym przeciwnikiem, ale nawet na planecie nie, małp sobie poradził. wtedy te filmy właśnie, był ben -Hur, była planecie, Ruben no, Hall, tak. był, było to, więc... Poza tym facet, który należał do końca życia do organizacji NRA. Wolenników broni palnej w Ameryce. E, dlatego mu hmm. dopisali to, za, to zakończenie trochę inne, żeby, żeby było bohatersko i żeby, żeby nie było tak jak w książce. Bo książka, jednak, główny bohater w jakiś sposób jest oszukany i staje się, staje się nie, mimowolnie piątkiem grzecznym. Że... No to przepraszam, a czy no. to czasem nie jest raczej kwestia taka, że. E... Amerykańskie kino ma tendencję do a, tworzenia bohaterów, a nie takich, e, takich, którzy faktycznie walczyli o coś słusznego, a nie takich, którzy na koniec zostają oszukani. No, ale opisuje się ale... legendy. Tak, Amerykańczy... A my, jak czantażek mały był i stłuta, prawda? Wszyscy patrzą na to zdjęcie bohaterskie, nie patrzą na to, co było wokół. Tutaj była dopisana historia, i do, do tych właśnie, tak jak mówisz, bohaterów dopisuje się historię odpowiednią dla każdego dnia. Ale w amerykańskim pianom zawsze potrzebowało bohaterów. Był John Wayne i to był nieskazitelny szeryf, który pilnował tego dzikiego zachodu przez cały czas. Gary południe, prawda? Później, później, jak się wody, zmieniła wody. optyka, trochę zmieniły się czasy. Nadal miałeś tych świetnych rewolwerowców, był Clint Eastwood, ale już nie był idealny, był człowiekiem takim jak my, prawda? Był a potem to, miałeś by... Billa jak który tam. prawda, był człowiekiem, Podływ, znaczy, dużo e, pił i, e, Spaghetti Western pił pobyty, właśnie. E, nie mówimy o, nie, o Spaghetti okay, Western okay, okay, O Westerna w tylu bez przebaczenia. Tak, tak, tak. tak. Ale e, okay, ale jeśli mówimy o tych latach 70. -tych, polegała, rewolucja polegała na tym, że tak naprawdę e, e, goś miał zasady, bo faktycznie, no nie, w momencie kiedy na przykład w dobrym złym brzydkim e, e, było most o który walczyło południe z północą w tym momencie. W jakiś tam sposób, e, dobę z e, brzydkim wysadzili ten most, e, przeszli na drugą stronę. E, w tym momencie był umiejętny żołnierz, nie pamiętam, północy czy południa. W tym momencie e, brzydki miał e, generalnie na wszystko wiadomo, o co chodzi. Miał to wszystko w, w, głęboko. Natomiast dobę dał mu w tym momencie. E, papierosa. Tak, papierosa. Czyli. Mm, Walczył tak naprawdę o swoją kasę, ale mimo wszystko miał, miał jakieś sumienie. Tak? I to według mnie było w tym momencie jakąś rewolucją, bo nie był, nie był kryształowy, ale też nie był w drugą stronę. Tak? Tylko ta szarość potem się przerodziła w to, ta szarość, którą, którą w jakiś sposób ukazywał, przerodziła, potem poszła, do, dotarła do absurdu. I to, co mamy dzisiaj, to jest właśnie od absurdu w drugą stronę. Na zasadzie, że źli są w porządku, wszystko jest fajnie, jest zaburzone, zaburzone morale, zaburzone wartości, nic nie jest ważne, wszystko można zniszczyć, wszystko można stłumić, na wszystko można napróć. Na to, mi się, to mi się nie podoba, bo wracając do wracając do komiksów, ja strasznie lubię komiksy horrory, komiksy grozy, lubię właśnie klasyczne serie, lubię takie serie, które bazują na starych, klasycznych historiach, Zbieram do dzisiaj na przykład komiksy z serii Halloween, które wychodzą od, do czasu. Zbieram teksańską Mazakrę piłą mechaniczną. Zbieram komiksy z serii e, Zmoradzenckiej, czyli Koszmar z, z ulicy Wiądu. Zbieram e, mojego ulubionego Jasona z piątku 13, który tego, to w jakichś tam komiksach się ukazuje. Natomiast są komiksy, które nawet znanych autorów, których ja na przykład nie trawię. No. E, seria Cross, która była w jakiś sposób e, przełomowa, Garda Enisa, którego ja bardzo sobie cenię i uważam, że Hitman, jest, Hitman i Preacher i Hellblazer w wykonaniu Enisa nie mają sobie równych to jednak uważam, że Cross wydaje mi się, że przekroczyła pewną granicę mojej tolerancji dla komiksu nie wiem dlaczego, może, może się starzeje może staje się miękki na stare lata a może po prostu jednak gdzieś tam w głębi coś takiego, co mówi, że pewnych granic nie należy przekraczać. Tak jak kiedyś się bazowało w horrorach, czy to nawet w E.C. w Tales of the Gryph, czy w innych historiach Tales of Suspense, bazowało się na niedpowiedzeniach i na pewnych takich ukazaniach, pewnych scen w formie umownej, to tutaj pokazanie brutalności, sadyzmu, dla okrucieństwa wydaje mi się trochę przesadą. Chyba dlatego, właśnie z pewnych serii zrezygnowałem, pewnych nie czytam, a pewnych nie polecam. E, Proszę, e, tak? jeśli mogę zapytać, e, w związku z tym, co mówisz, czy naprawdę uważasz, że w wyjczerze e, nie było przegięć? Bo Były. Według mnie było i to dosyć, dosyć. Były, dosyć Były ale się skończyły. Nie wiem, czy zauważyłeś. Ale może zauważyłeś, że seria Preacher w którymś momencie zaczęła łagodzić. Tak mniej więcej po 36 zeszycie Ennis zaczął łagodzić swoją historię i skierował ją na troszkę inny torf. nie bazując już właśnie na, tej, na, na, na przelewaniu krwi o jako takim, ale tam cały czas był scenariusz. Natomiast i, i potem cała historia Oczy, z, oczywiście. dotarła do końca, A, który uważam takiego oczywiście, właśnie e, oczywiście, znaczy, tak ale znaczy, powiem tak, był to swoisty happy end, bardzo... Poniekąd. No poniekąd, bo, właśnie, bo, właśnie, bo. właśnie. Natomiast tutaj mamy historię, która jest po prostu okrutna dla samego uczuciaństwa. Historia zombiaków zmienionych w takie istoty, które tylko gwałcą, mordują i w zasadzie zmieniają każdego na swoje podobieństwo. Generalnie, no dobra, fajnie, no ale to do niczego nie prowadzi. No, nie czytałem końców tej historii, przyznam się, bo ta historia miała kilkanaście tomów i nie wiem, jak, jak oni to rozwiązali, czy rozwiązanie jakoś kończy sensownie. Natomiast to, co przeczytałem, a przeczytałem trzy tomy, z tego, no to po prostu tak. jakoś tak bardzo nie przemówiło i nie Proszę powiedzieć, o czym. Oczy bo też to wątek. O czym I mówisz? O jakim komiksie? O serialu, o serii komiksowej Cross. Cross. Aha. E, mówiłem mówimy może o gościu z ogonkiem? Nie. Nie, ty mówisz o powieściach Warmut. O Warmut mówisz. Okej, okay, dawaj, spoko pomimo się. Natomiast e, do tego Warmoor nawiązuje do klasycznego horroru Omen od tego Twojego zbierania Robercie co powiedziałeś o piątkach 13 i tak dalej, to mm. właśnie sobie przypomniałem, że często Groza też zawitała, taki był Marian z komiksami superbohaterskimi. To takie dwami się u nas, które się ukazały, tak mi się przypomniały właśnie, mroczna rytość mrocznego miasta i sanktum Mignoli. Prawda? Można powiedzieć, że, tak. że tam jest dużo, że zresztą sanktum to już jest taka stylistyka mocno też helbojowa. To, tak, to, to, że Helboy też nie jest. No i jest tam ta groza, jest to groza ale, ale taka przygodowa. Przygodowa. Natomiast tutaj też mamy loketki, sam podtytuł Witamy w Lofi, prawda? No tak. To, to też to jest, to jest groza przygodowo-rodzinna, można powiedzieć. W ten ale, z w tle, ale z tajemnicą w tle. Taki tak. klasyczny, klasyczny schemat, pod którym mamy rezydencję, w rezydencji coś jest, mamy klucze. Tak. Mamy, znamy, znamy jakieś sekrety, ale wam nie powiemy, będziemy je ujawniać po kolei. Poczytajcie to jak szkatołkową opowieść. Otwierajcie kolejne szkatułki, w kolejnej szkatułce jest następna. Jak, jak Was to zaciekawi, to zajrzyjcie, może on się spodoba. To jest fajne. To jest fajne, z tomu na tom coraz lepszy. No, Ale odpowie... seria jest skończona, więc też to Tak, a odpowiada za nią syn Stevena Kinga i widać, że... Zresztą tak jak scenariusz jest zbudowany, to widać, że jest zbudowany pod serial, można było spokojnie z tego zrobić. Ja myślę, że King, yy, ponieważ on... Generalnie swojego synka w jakiś sposób starał się promować, a syn znowu nie chciał, żeby ojciec go promował. Więc wydaje mi się, że on go tak standardowo po prostu podsunął pewien pomysł, albo on po prostu przyszedł i mówił, tata ma pomysł, co ty na to. A on tak posłuchał, posłuchał, powiedział, pisz. I myślę, że myślę, że to wystarczyło. Hmm, jeszcze na koniec kolejna seria, no, to o której wspomnieliśmy, Żywe trupy. Groza, tak jak widać z okładki, ale tak jak... Przeczytałem te wszystkie tomy, które się u nas ukazały. To jest bardzo dobry komiks obyczajowy. Zgodzisz się z tym? Tak, to jest bardzo dobry komiks obyczajowo, społecznie powiedziałem. Opo, -społecznie. Opo opowiadający, opowiadający o pewnej degręgoladzie i pewnym to upadku społeczeństwa. społeczeństwa. Tak. tak, natomiast to społeczeństwo próbuje się odbudowywać. Postać Rika, która zmienia się z tomu na tom, mimo tego wszystkiego... Nie, nie wiem, Może nie, spoilerować duży... czy nie bardzo? Może. Dobra, no to postać Rika, która do 22 domu bodajże była taka klasyczna, hmm. mocna i tak dalej, to w tomie następnym, czyli w nowym początku zaczyna się troszkę zmieniać, ponieważ Rik osiągnąwszy pewien status, pewną pozycję, którą wywalczył sobie, że tak powiem, dosłownie wywalczył. Różnymi też. Różnymi, i... tak, tracąc różne części ciała, prawda, i, i, I, nie i dużo zdrowia. Yy, osiągnął coś takiego, że on teraz miejsce, w którym jest, miejsce, w którym jest stara się bronić i to, to miejsce, w którym jest, akurat tutaj o osiedle, bo mówimy o osiedle Aleksandria, yy, stara się, żeby to osiedle było swego rodzaju azylem yy, takiej właśnie yy, tego wszystkiego, co, co nam żywe trupy odebrały pojawiając się. To... Tak, w świecie. Kiedy, kiedy żywe trupy się pojawiły, człowiek musiał zostać sprowadzony do poziomu zwierzęcia, żeby walczyć o swoje. Do poziomu y, brutalnego potwora, który jest czasami brutalniejszy od zombiaka, ponieważ robi pewne rzeczy świadomie. i to Wybiera. Pełno, tak, wybiera, wybiera, że musi zabić tego czy innego, żeby samemu przetrwać, albo żeby tam, tam osoba nie zagrażała, jeżeli mu zagraża. I często Przeprowadza tę egzekucję w sposób bardzo okrutny, żeby odstraszyć, albo żeby w jakiś sposób inni nie próbowali tego samego no, porozmawiać. jakby on miał rozdwojenie jaźni, raz jest taki Rick, raz jest taki. Teraz Rick jest właśnie taki, że Rick mimo tego, że zdaje sobie sprawę, że musi bronić swojego tego osiedla, tej Aleksandry, którą tak jak powiedziałem, zarządza, to jednak w jakiś sposób chce się odciąć od tego wszystkiego, od tego całego okrucieństwa i brutalności, która go to doprowadziła. To było na zasadzie przez, tą, przez to okrucieństwo, do, przez to, to cały rozlegwi do, do, doszliśmy do tego momentu i tu jest ta granica, za którą ja chcę być z powrotem normalnym człowiekiem, mimo tego, że za murami cały czas krążą te żywe trupy i one cały czas są i cały czas ich obecność będzie, bo przecież wszyscy, którzy umierają, zmieniają się w te żywe trupy, jeżeli im się głowy nie przestrzeli albo nie przebije. Nie utnie? Albo nie, nie jak kłótniesz też. To też? No, też się zmienia z dąbiaka, tylko twoja głowa zaczyna <głos> tak. i... Musi... Tak czy inaczej musisz przewitnąć. No, no, no. yy, I dlatego Rick teraz jest uważany w tych odcinkach następnych za takiego człowieka, który mimo tej swojej pozycji, mimo tego swojego twardego i niezruszonego charakteru jest uważany przez ludzi, którzy z którymi rozmawia na scenie nie jak to nie możemy się zemścić? No przecież musimy coś zrobić. No nie, możemy, nie możemy, ktoś tam zamordował tyle i tyle osób, a my nic nie zrobimy, no przecież to tak nie możemy. Ale powiesz, przyznasz, że Hitman nie, że to sobie wymyślił, dlatego że Rick w tym momencie doszedł do takiej, do takiej swojej pozycji, że on już nie może być nikim więcej. Bo on już może, ma władzę. Może być. Może być no, może władcą ząbiaków, jak sobie magiczne... Nie, aż tak prawda? to nie. Natomiast ja natomiast opowiem, że można by to było pociągnąć, że on nie musiałby siedzieć sobie w Aleksandrii, tylko po prostu mógłby na przykład powędrować sobie trochę po Stanach i na przykład się dowiedzieć ale... skąd się to wszystko wzięło. No a my to... cały czas tego nie wiemy. Tak, cały ale ktoś jesteś... gdzieś miało właśnie gdzieś koło 7-8 domu, skąd się to wzięło, a później zostało to zaprzep... zarzucone, prawda? I poszliśmy dalej do tej osady. Nie byliśmy w Waszyngtonie. Tak. natomiast tutaj Kirkman widać, że może nie to, że robi, chce zrobić zmianę warty, ale chyba chce dać więcej czasu on ten nowego Karlowi. Ja synowi. mam wrażenie, ja to, to nie wiem czy to jest dobre. Dlaczego? Dlaczego? Dlatego, że ja uważam, że Kirkman, Kirkman jest trochę na zasadzie takiego małego dziecka, któremu, który ma fajny pomysł. Mm -hmm. Na zasadzie, a to jeszcze zrobię to, a to jeszcze zrobię to, a to jeszcze zrobię to, a to jeszcze zrobię tamto. A, a to jeszcze odstrzelę mu oko na przykład Karlowi, prawda? No, tak. A to rozwalę temu naszemu Rickowi, oderżniemy od, mu rękę. No ale dlaczego nie? Ale to jest strzelanie sobie w sto. Kiedyś Albo nawet kończy, kończyny się skończą. Kiedyś kończyny się skończą. Kiedyś Rick, który już teraz ma problemy z poruszaniem po ostatniej walce z neganem, bo przypominam, jak, jak ktoś nie wie, to to jest spoiler, złamał mu kolano. Więc porusza się mając szynę, tak jak trochę jak mapak. Ma nogę unieruchomioną, porusza się o lasce. Natomiast.. Mamy coś takiego, że on w którymś momencie doszedł do takiego momentu, że chciał coś zmienić. Widać, tylko pytanie brzmi, czy on wie, dokąd to zmierza, bo jednak ludzie są nastawieni na to, że to jest opowieść o ryku. Owszem, można go zabić. Można tam, tam, tam Ale to tam nie, nie ma postaci, która by przejęła po nim schedeć. Taki... Dlatego mówię, jego sen jest naturalny, to on musi dorosnąć. Zresztą patrząc przez te wszystkie tomy, to widać upływ czasu. On nie jest tak silny, No minęły ten. dwa lata. Teraz przeskoczyliśmy to... o dwa lata. Więc mamy taką historię, że ta historia, powiedzmy teraz, Kan ma chyba około 16, 15, 15, 15 lat. 15 lat no. Więc generalnie rzecz biorąc, teoretycznie może. Ale pytanie brzmi, czy on jest w stanie, bo jego zachowania w obecnych, w ostatnich dwóch tomach poddają wątpliwość tego, czy on będzie w stanie mimo wszystko przejąć ten kapelusz Ojca. No się. ale to właśnie widać, że przez ten dla niego okres dojrzewania, dorastania to było okres jednego od koszmarów życiowych. Teraz mamy miłość Karla pierwszą jego z tym związane problemy i tak dalej. Natomiast, natomiast właśnie tutaj wchodzimy w te kwestie społeczne. Zwróćcie uwagę, no, jest taka sytuacja, hipotetycznie mówię. Wychodzimy na zewnątrz, okazuje się, że cały, cały świat został zainfekowany przez zombie. To nie jest tak. Można walczyć o swoje, można walczyć o to, żeby, żeby przeżyć. Ale mimo wszystko człowiek, jeżeli jest taka sytuacja, że tego się nie da powstrzymać i wszyscy mamy tego wirusa, to tak czy inaczej, nie masz możliwości, żeby sobie pozwolić na odrobinę luzu. Nie ma. Bo zawsze zdaje się ktoś, kto dostanie zapału i nagle zmieni się w zombiaka i może cię zaatakować. Nagle ktoś, nie wiem, postanowi popełnić samobójstwo i pójdzie, skoczy z muru na przykład. Są ludzie, są, cały czas musielibyśmy być przygotowani na to, że w każdej chwili coś się może wydarzyć. Ja rozumiem, że stres, który tutaj miał Rick i tak dalej, mógł mu się po jakimś czasie już udzielać i po prostu on mógł, mógł chcieć trochę odpocząć, ale tak czy inaczej człowiek nie jest w stanie w takich sytuacjach, kiedy wiadomo, że o metry od siebie chodzą żywe trupy, które krążą, żeby Cię pożreć i, i czekają tylko na to, żebyś, żebyś się odsłonił. To niezależnie od wszystkiego, chyba że masz wszystkiego do to chcesz się zabić. wychodzisz na zewnątrz, dajesz się zjeść albo dajesz się pogryźć i jest to zawoda. Natomiast każdy człowiek, który ma w sobie jakikolwiek zmysł, um, wolę przetrwania i instynkt samozachowawczy, będzie walczył do końca, będzie chciał, nie będzie chciał się poddać i będzie czujny. Przede wszystkim czujność. Nie można sobie pozwolić. Ja oglądam sobie serial trupy, to jest tam taka fajna, w poprzednim sezonie była taka, Piękna scena, w którym y, Rick trafia z kolegami do tego, już, y, do, tej, do tego miejsca, które później będzie Aleksandrią. To, to co jest w komicie jako, jako Aleksandria, gdzie widzi tych wszystkich ludzi, y, którzy tam chodzą i dzieci się bawią, i nikt nie ma broni. I wszyscy sobie mieszkają w pięknych domkach i ogródek i przestrzegają trawę i chodzą na ploty. I w którymś momencie właśnie podchodzi do niego Karl. I, jak Ci się tutaj podobał z On mówi, czy oni, są, czy oni sobie nie zdają z tego sprawy, że, że tam na zewnątrz, tuż za tym murem, to tam chodzą są kaki. To oni są nienormalni. Przecież jeżeli by coś się tutaj stało, to nie wszyscy zginą. I jest taka scena właśnie na koniec tego odcinka, kiedy Rick, któremu już zaczyna się to udzielać, właśnie ten taki spokój, ten, ten moment, kiedy zaczyna tracić czujność, on w którymś momencie podchodzi do, podchodzi do tego muru, przykłada ucho do muru, a z drugiej strony jest zombie, który robi takie, Eliktyn, tylko tak przykłada ucho, zamyka oczy, zatrukuje się i zaczyna się uśmiechać. Że wie, że nadal jest sobą nadal wie, co trzeba robić, żeby przetrwać. Bo albo człowiek chce przetrwać, albo nie chce, bo no, to jest... Albo jesteśmy ludźmi i próbujemy walczyć o swoje z istotami, które nie są ludźmi już, bo niestety no nie można mówić, że, że ktoś kto jest martwy i chce się zjeść jest człowiekiem. Przykre, ale niestety taka jest prawda, i trzeba się z tym pogodzić. Albo po prostu no, rezygnujemy z tego wszystkiego, zabieramy swoje zabawki, wychodzimy za mur i dajemy się zjeść. No jedno z dwojki. inaczej się nie da. Albo tak, albo tak. Komediowych Zombiakach było tylko wiecznie żywym, że zombiakem z powrotem stał się człowiekiem, prawda? Nie oglądałem na szczęście. <śmiech> Natomiast <śmiech> powiem, że z komediowych zombiaków moim ulubionym pozostaje nadal Shaun no of the Dead, czyli z żywych trupów Polecam wszystkim, jeżeli ktoś nie widział. Komiks też był, że Zrobili komiks dotyczący właśnie Shaun no of the Dead w, tego same, w tym samym roku, ponieważ to był taki rok zombiakowy. Zdaje się, 4 lata temu mniej więcej wydano, wydano kilka fajnych yy, komiksowych adaptacji. Była komiksowa adaptacja, bardzo dziwna zresztą, klasycznego horroru Romero, świetrych ryb. Wydana po raz pierwszy w wersji IDW, jeżeli się nie mylę. Cztery zeszły były zebrane w jednym, w jednym ślicznym takim albumiku Utredzie. Właśnie Show of The Dead wyszło i wyszło kompilacja. Omnibus, 28 dni później, to jest, je, to jest jeden z niewielu horrorów, w których zombiaki biegają, a ja to toleruję, bo ja nie znoszę biegających zombiaków. Biegające zombiaki są tragiczne, a toleruję je tylko w Żywych Truków w wersji e, remake'owej, Snidera, Snyder i, i, i właśnie w 28 dni później, w 28 tygodni później, a reszta to... A wracając jeszcze do Żywych Truków, no to jest tytuł, można powiedzieć, Samograj, serial, jeden serial, drugi, komiks, i książki. Tone, tak, to Walking Dead zejście. Tak. Cały czas ubolewam, no, że nie mają lepszego autora, bo autor Bona Singa trzy. tak no. sobie. Przeczytałem pierwsze dwa, mam nadzieję, że trzy. To, trzy, to jest czwarty. To, to jest ma, nawet piąty chyba, bo, Albo piąty, bo z trzeci to był był gubernator podzielony i podzielony to, był na dwie części, ale to było wszystko to, co znamy z toniczy. Natomiast to pewnie przeczytam, bo mam wrażenie, że ten autor się rozwija z książki na książkę i mam nadzieję, że to będzie fajniejsze, ale. Może, może nie po prostu nie ujęła ta, to, że było to wszystko pisane w, w, liczbie, znaczy w czasie teraźniejszym, w rodzaju, no, ale poza tym tak, no warto, warto to rozwijać, teraz gry dotyczące, żeby próbów następne się ukazały, więc myślę że, tak. myślę, że jest to cały czas nośny, nośny y, temat i myślę, że jeszcze, jeszcze nie powiedzieli ostatniego słowa, mam nadzieję, że Kirchman nie będzie powiecał. jeszcze trochę ciągnął za dużo pieniędzy na no to przynajmniej. Znaczy, myślę, że Mam nadzieję, że, że tu nie chodzi o kasę. Mam nadzieję, że on jeszcze cały czas ma, ma do opowiedzenia komisji, fajną historię. Pytałem, czy... To, co teraz się dzieje w żywych klubach mnie trochę zaskoczyło, ale ja lubię, jak, jak, jak się nawet zaskakuje. Ja lubię nawet, jak się wkurza, bo nawet jak wykańczę bohaterów, których człowiek polubił, polubił przez te tak. lata, to jednak mimo wszystko to jest fajne, bo, bo mam wrażenie, że nie jest mi to obojętne. Bo Najgorzej chyba by było, gdybym przeczytał komiks, w którym jeden z moich ulubionych bohaterów, jakiś tam, i, i gdyby się ten nie przejął gdyby mi to, za przeproszenie, wisiało kalafiorem, czy, czy, to, to w tym momencie by to oznaczało, że ta seria po prostu przestała mnie obchodzić. A jak tylko mnie to obchodzi, to może o sobie wykańczasz wszystkich bohaterów, ja to chętnie przetłumaczę, mam nadzieję, że wy to z przyjemnością przeczytacie, mam nadzieję, że, że, że jeszcze zrobię parę fajnych rzeczy, bo cały czas lubię horrory, cały czas lubię grozę, i mam nadzieję, że jeszcze jest parę fajnych tytułów, które naprawdę będą I Ty, Marcin, ten zakończony. Więcej nagraj na www.podcaston.eu